Duch Święty. Książka autorstwa Ernesta Augusta Bremikera, rozdział 9. Duch Święty mieszka w zgromadzeniu Bożym. Duch Święty mieszka w Kościele Bożym. Nowy Testament pokazuje z jednej strony prawdę, że Duch Święty przebywa w każdym wierzącym z osobna. Mówi o tym pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 19 werset. Z drugiej zaś uczy, że Duch Święty mieszka w zbiorowości. Dokładnie w zbiorowości odkupionych, czyli w Kościele jako całości. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, szesnasty werset. Obie myśli zaznaczone zostały już w relacji o stąpieniu Ducha Świętego na ziemię. Czytaliśmy o tym w Dziejach Apostolskich, rozdział drugi. Czytamy tam, że Duch Boży w obrazie języków jakby ognia, Usiadł na każdym wierzącym z osobna, mówił o tym werset trzeci. Poprzedni werset natomiast informuje, że gwałtowny szum wiatru napełnił cały dom. Wersety od drugiego do trzeciego. Pierwsza rzecz ilustruje aspekt osobisty, druga społeczny. Chciejmy teraz zająć się bliżej prawdą o tym, że Duch Boży mieszka w zgromadzeniu. Co rozumiemy przez wyrażenie Kościół Boży, albo zgromadzenie Boże? Greckie słowo eklezja oddane w większości polskich tłumaczeń jako Kościół, oznacza dosłownie wywołani i wskazuje na charakter tego duchowego tworu, jakim jest Kościół Boży, stanowiący społeczność wywołanych ze świata zbawionych ludzi. Inne tłumaczenia mówią o zboże. Najprecyzyjniejszym oddaniem tego słowa, najprecyzyjniejszym oddaniem tego słowa jest słowo zgromadzenie. Ale nie jest to najważniejsze jakim określeniem będziemy się posługiwać, o ile będziemy właściwie rozumieć sens Wywołani to ludzie, których Bóg powołuje i wyprowadza z tego świata. Oraz łączy ze swoim synem. Również w Starym Testamencie Bóg mówił czasami o wierzących jako o swoich dzieciach. Wtedy brakowało jednak między nimi jednoczącej więzi. Dlatego o Panu Jezusie czytamy, że miał zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Ewangelia Jana 11, rozdział 52, werset. Zatem zgromadzenie Boże składa się z wywołanych ludzi, którzy połączeni są z Panem Jezusem i, co za tym idzie, również między sobą. Nowy Testament pokazuje nam różne aspekty tego zgromadzenia. Kościół jako społeczność wszystkich wierzących od dnia Pięćdziesiątnicy do przyjścia Pana. Od dnia Pięćdziesiątnicy do przyjścia Pana Jezusa po swoich. Na przykład Efezjan, pierwszy rozdział, 22 drugi werset. Albo Efezjan, 5 rozdział, 25 werset. Inne zrozumienie Kościół w globalnym aspekcie jako suma wszystkich wierzących, którzy w danym czasie żyją na ziemi. Na przykład dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 werset. Albo Kościół w lokalnym aspekcie jako społeczność wierzących, Konkretnym miejscu. Na przykład 1 Koryntian, 1 rozdział, 2 werset. Miejscowe zbory według myśli Bożych nie są niezależne od siebie, lecz każdy z nich stanowi reprezentację jednego Kościoła Bożego na Ziemi. Aby pogłębić nasze zrozumienie prawdy o zgromadzeniu, Bóg posługuje się różnymi obrazami. Przedstawiają one każdy aspekt prawdy z osobna, ponieważ jako ludzie nie jesteśmy w stanie pojąć za jednym razem całej pełni myśli bożych odnośnie zgromadzenia. Najbardziej znane obrazy to Dom Bóg chce uświadomić nam, że Kościół jest jego miejscem zamieszkania. Oblubienica Bóg pokazuje, jak nierozerwalnie zostaliśmy powiązani z Panem Jezusem. W tym przypadku główną myślą jest miłość. Ciało. Ten obraz mówi o jedności. Wszyscy wierzący, którzy należą do Kościoła, powiązani są z Panem Jezusem oraz ze sobą nawzajem. Świecznik. Za pomocą tego obrazu Bóg opisuje nasze zadanie na ziemi. Mamy roztaczać Boże światło. Nadrzędną myślą pokazaną tutaj jest świadectwo. W kontekście tego tematu można zadać sobie pytanie, jaki jest związek Ducha Świętego z Kościołem? Duch Boży występuje w Słowie Bożym w powiązaniu z każdym z tych obrazów. A. Duch Święty, a Dom Boży. Listy Nowego Testamentu przedstawiają Dom Boży z dwóch różnych perspektyw. Po pierwsze, Dom Boży jest budowlą rozbudowywaną aż do przyjścia Pana po Kościół. Wtedy też wraz z wmurowaniem ostatniego kamienia, czyli ostatniego wierzącego, zostanie ukończona. Fundamentem tej budowli jest sam Pan. Mówi o tym Mateusza, 16 rozdział, 18 werset oraz pierwszy Koryntian, trzeci rozdział, jedenasty werset. Pierwszy list Piotra, rozdział drugi, od 4 do 6 wersetu przedstawia Boga jako budowniczego. W pierwszym liście do Koryntian, trzeci rozdział, od 10 do 13 wersetów, podkreślono odpowiedzialność człowieka. Gdy Bóg tworzy, używa jedynie żywych kamieni. Gdy człowiek jest budującym, używa również nietrwałego materiału. Po drugie, dom Boży jest budowlą, która dzisiaj jest już kompletna i stanowi mieszkanie Boże. O tym mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, drugi rozdział, dwudziesty drugi werset. Gdy stwierdza, że jako wierzący jesteśmy mieszkaniem Bożym w duchu. Zatem Bóg mieszka w tymże domu przez Ducha Świętego. Dom musi wykazywać pewne cechy, których wymaga Bóg, a Duch Święty zabiega o te cechy. Trzy z tych cech to świętość, zależność, służba Boża. Świętość. Już w Starym Testamencie przedstawiono zasadę ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość powszech czasy. Mówi o tym Psalm 93, piąty werset. Nawet jeśli werset ten odnosił się przede wszystkim do ziemskiego domu Bożego, to jest świątyni w Jerozolimie, to z całą pewnością zasada ta dotyczy również duchowego domu Bożego, o którym mowa w Nowym Testamencie. Dom Boży jest świętym przybytkiem. Mówi o tym Efezjan, drugi rozdział, 21 werset. Bóg nigdy nie może mieć społeczności z czymś, co nie odpowiada kryterium Jego świętości. Widoczne jest to wyraźnie w życiu Jakuba, gdy Bóg wezwał go, by udał się do Betelu i zbudował tam ołtarz. Jakub czuł, że nie może uczynić tego ze względu na bożki, które znajdowały się w jego domu. Dlatego nakazał swojej rodzinie usunąć obce bożki, oczyścić się i zmienić swoje szaty. Mówi o tym pierwsza Mojżeszowa, 35 werset, rozdział od pierwszego do piątego wersetu. Betel oznacza dom Boży. Godne uwagi jest to, że już w pierwszej księdze mojżeszowej myśl o świętości została powiązana z Domem Bożym. Nie dziwi nas chyba, że to właśnie Duch Święty zabiega, abyśmy nasze życie wiedli w świętości. Zostaliśmy wybrani przez poświęcenie Ducha oraz wybrani ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca. Mówi o tym 1 Piotra, 1 rozdział 2 werset, 2 Tesaloniczan, 2 rozdział 13 werset. Co do ofiarowanego nam stanowiska, już dzisiaj jesteśmy świętymi i wiernymi, ale Duch Boży działa w nas niestrudzenie aby również nasze praktyczne życie zbliżało się do doskonałej świętości Bożej. Zależność. Również i tę cechę znajdujemy już w Starym Testamencie. Zależność. W Księdze Izajasza 56,7 czytamy Mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Sam Pan Jezus zacytował niegdyś te słowa w Ewangelii Marka, 11 rozdział, 17 werset. W modlitwie wyrażamy naszą zależność od Boga. Samowola nie ma prawa bytu w domu Bożym. A kto wzbudza w nas to poczucie zależności. Dwukrotnie czytamy w piśmie o modlitwie w duchu. Mówi o tym Efezjan 6 rozdział 18 werset oraz Judy 20 rozdział. Przepraszam 20 werset. Tak więc Duch Święty chce uzdolnić nas do tej zależności. Abyśmy nie działali z własnej siły, lecz we wszystkim czekali na Boga. C służba Boża. Służba Boża to chyba najbardziej charakterystyczna cecha Domu Bożego. Już w Starym Testamencie zarówno przybytek na pustyni, jak i świątynia były miejscami służby Bożej. To dlatego Piotr mówi, że jako kamienie żywe mamy budować się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Mówi o tym pierwszy Piotra Piotra. Drugi rozdział, piąty werset. Jako święci kapłani służymy Bogu w świątyni. Oddajemy Panu cześć i uwielbiamy Go. Zachwyceni Panem Jezusem opowiadamy Ojcu o wspaniałości i chwale Jego Syna, przystępując do Niego z dziękczynieniem i w uwielbieniu. Gdy pan Jezus był na ziemi, tłumaczył grzesznej kobiecie, że ojciec szuka czcicieli. Ewangelia Jana, 4, rozdział 23 Werset. Bóg nie zmusza nikogo do uwielbienia, lecz szuka szczerych serc, które dobrowolnie chciałyby przyjąć jego wielki dar. Co więcej, Bogu nie jest wcale obojętne, w jaki sposób oddajemy Mu cześć. Pan Jezus powiedział: Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Ewangelia Jana, czwarty, rozdział 24 werset. To jest właściwa droga. Tutaj po raz kolejny widzimy Ducha Świętego, który prowadzi nasze serca ku uwielbieniu oraz uwielbieniu. Tak jest zawsze, gdy osobiście zbliżamy się do Pana w uwielbieniu, ale zwłaszcza wtedy, gdy czynimy to wspólnie. Chcielibyśmy zaznaczyć, że co prawda modlimy się w Duchu i w Nim oddajemy Bogu cześć, ale Duch nie stanowi nigdy ani przedmiotu naszego uwielbienia, ani też nie jest adresatem naszych modlitw. W żadnym fragmencie Nowego Testamentu nie ma wzmianki o tym, aby wierzący modlili się do Ducha Świętego. Z modlitwami zwracamy się albo do Boga Ojca, albo też do Pana Jezusa. I możemy z radością czynić to w duchu i przez ducha. Nie lekceważmy tej różnicy. Duch Święty, a Oblubienica Chrystusa. Zgromadzenie stanowi dla Pana Jezusa nieocenioną wartość. To ono jest ową piękną perłą, o której czytamy w Ewangelii Mateusza 13, rozdział 45-46, do 46 wersetu, za którą nasz Pan wszystko oddał. List do Efezjan, 5, rozdział 25, 20, yy, Efezjan, 5 rozdział, 25 werset uświadamia nam, że za swój Kościół Pan Jezus nie tylko oddał wszystko, co miał, ale również siebie samego. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Nierozerwalna więź miłości łączy Chrystusa z Jego zgromadzeniem. Księdza Objawienia zgromadzenie zostało przedstawione zarówno jako Oblubienica, jak też jako Małżonka Baranka. Apostoł Jan usłyszał głos Chodź, pokażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka. Mówi o tym rozdział 21, werset 9. Niewątpliwie Oba te obrazy są ściśle ze sobą powiązane. A jednak nie jest to wcale przypadek, że raz mowa o oblubienicy, a raz o żonie. Wzajemną relację narzeczonych charakteryzuje świeżość uczucia. Natomiast nadrzędną cechą relacji męża z żoną jest głębia i stałość ich miłości. W relacji łączącej Chrystusa z Jego Kościołem oba te aspekty mają swoje trwałe miejsce. Chrystus miłuje Kościół. Tęskni za chwilą, kiedy będzie miał Go przy sobie w chwale. A jaka jest odpowiedź Jego oblubienicy? Znajdujemy ją pod koniec Księgi Objawienia, a Duch i Oblubienica mówią przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Objawienie, 22 rozdział, 17 werset. Mieszkający w zgromadzeniu Duch Święty zabiega o to, aby nasze serca odzajemniały uczucia do Pana Jezusa i abyśmy na Niego niecierpliwie czekali. Jego obietnica brzmi, przyjdę wkrótce. Natomiast zainspirowana przez Ducha Świętego reakcja wierzących ujawnia się w słowie, przyjdź. Czas Jego przyjścia możemy pozostawić Jemu. Niemniej jednak każdy z nas winien zadać sobie pytanie, czy naprawdę codziennie czeka na Jego przyjście? I czy miłuje chwilę jego objawienia się w fale? Sugestywny obraz służby Ducha Świętego znajdujemy w 24 rozdziale, pierwszej księdze mojżeszowej. Abraham wysłał sługę. Abraham wysłał sługę do domu swego ojca, aby poszukał żony dla jego syna Izaaka. Bóg wzbudził w sercu Rebeki gotowość do udania się ze sługą w daleką drogę na spotkanie Izaaka. O czym Rebeka i sługa rozmawiali w czasie tej długiej podróży, nie wątpię, że sługa dołożył wszelkich starań, aby jak najpiękniej przedstawić Rebece zalety młodego pana, by w sercu dziewczyny wzbudzić pragnienie, aby do niego należeć. Gdy pod koniec podróży z dala ujrzała mężczyznę idącego w ich kierunku, od razu odgadła, że to Izaak. Postawa sługi zapowiada obraz służby Ducha Świętego. On przebywa teraz z nami, aby przygotować nas na wspaniałą chwilę. Kiedy to po raz pierwszy ujrzymy naszego umiłowanego oblubieńca twarzą w twarz. Wspaniałość i piękno Pana zapisuje w naszych sercach, aby biły ku Niemu serdeczną miłością. O Izaaku i Rebece czytamy, a Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Pierwsza, Mojżeszowa 24,67 Tak też będzie z nami. Owa więź miłości będzie na wieki łączyć nas z naszym niebiańskim oblubieńcem. Więź, która już dzisiaj zostaje zapoczątkowana przez starania Ducha Świętego. Czytając uważnie zacytowany uprzednio werset z Księgi Objawienia 22, 17, zauważamy, że tęskne wołanie oblubienicy wywiera wpływ na innych. Po pierwsze, a ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. Są tacy, którzy słyszą wołanie, ale dotąd nie czekali z utęsknieniem na jego przyjście. To wierzący, którzy przez nasze gorliwe oczekiwanie mogą zostać zachęceni, by również czekać na Pana i żyć z Nim w bliższej relacji niż dotychczas. Po drugie, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Są również tacy, którzy dotychczas nie mieli żadnej relacji z Panem Jezusem. Zanim będą mogli zawołać przyjdź, muszą sami przyjść do Niego, aby zaspokoił pragnienie ich duszy. Czy myśl o rychłym przyjściu naszego Pana, nie każe nam starać się jeszcze intensywniej o niewierzących ludzi, aby zostali zbawieni przed Jego przyjściem i nie poszli na wieczne zatracenie. Tak więc Duch Święty wzbudza w nas, wierzących, czyli oblubienicy Pana, uczucie miłości do naszego oblubieńca oraz szczere zainteresowanie i troskę o innych wierzących oraz ludzi zgubionych."